Słuchajcie, poprosimy tutaj y, zdjęcia. Poprosimy y, światła na schody. Poprosimy światło na schody, żebyśmy fotkę mogli zrobić. Zapraszamy wszystkich. Aktorów do Fotki. Jezus jest. A ziemowit jest. Gdzie jest ziomek? Dobra, ziomek, chodź tu koło czarka. Chodź, chodź, chodź koło czarka. Zapraszam resztę bliżej, bliżej podejść, bo się nie odnajdziemy. Jeszcze bliżej. Nie wiem, czy znacie takie tajemnice, że dzwon pokoju jest na pilota. Tu jest pilot, uwaga. Kto ma pilota, ten ma media i władzę. Dobra, jedziemy. Są dwa Jezusy ok. O tu jest pan, a ten pan który robi zdjęcia nazywa się Tomasz Nowak Tak jak nowciu Ale prosiłem Poprosimy fotki I słuchajcie kochani, zapraszamy, że tak powiem na Bigos i teraz jest tak jeszcze, tam będzie się trzeba Ziemowitowi wpisać na tabliczkę INRI, również... E, ziomek, ty masz tabliczkę INRI? Masz. Proszę przynieść tę tabliczkę ze sobą, dobra? Ziomek, zapraszamy tam na Bigosik, nie? Dobrze. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za, za obecność. Wyszło kapitalnie. Wszystko. Do zobaczenia za kwadrans.